No co, no, dostałem nagrodę europejską, teraz jestem ważny. No. Ja też dostałem no, nagrodę europejską, no, tylko w innej no, dziedzinie. No to bardzo dobrze, jesteśmy Europejczykami. znaczy, nie... to była europejska nagroda, ale na poziomie krajowym, bo byłem krajowym zwycięzcą europejskiej nagrody, a nie takim ogólnym. Nie? I to podcastowa, tak? To tak, to tak. A to coś takiego było? Było. Ze trzy lata funkcjonowało. Ej, dostałem, liczy się No, no właśnie na, To było bardzo dawno temu ale z, Dali mi taką Statuetkę ze szkła, taki obelisk I w środku była Z takich bombelków ułożona nazwa Mojego podcastu o. National Winner for Poland personality. No ja... to, to mówi absolutnie wszystko, nie? Nie, no. Ja to też był... coś dostanę, bo ten Grzesiek Czapski zabrał tą nagrodę i mam. mi... Tak, na polką. No Wiesz, no na... ty dostałeś taką jakby z szerszego rozdania trochę. Ja się w ogóle dziwię. Znaczy dla mnie ten, no, jeżeli chodzi o to wszystko, to najbardziej się cieszę i to, no, to jest moją satysfakcją taką, że w ogóle ktoś w tej Polsce docenił to i, I, i oni to, tak nie. i zgłosili. No bo tam później to już zagłosowali, to, ja się to później to jest nazywa dla wydawnictwa... najlepsze wydawnictwo europejskie. Ale w ogóle, nie, wydawnictwo że wydawnictwo. tam jakoś tam w czymś. Nie, nie, nie, nie. nie to znaczy nie było tak że dla Polski. Znaczy fantastyczne, no nie, że najlepsze wydawnictwo Ale fantastyczne. Ale to jest najlepszy podcast, no. tylko że ten dodatek tak... Dla Polski. Nie. Dobrze. Witamy się ponownie, tym razem w sobotni wieczór. Jesteśmy już w Helskiczyn na integracji konwentowej i tutaj niespodzianka. Jest ze mną po pierwsze, w ogóle jest ze mną dwójka zdobywców europejskich nagród. Do Europejczyków. Najwyższego, do najlepszego wydawnictwa i do najlepszego podcastu. Jest ze mną Krzysztof korsarz Biliński. witam Cię serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Bardzo mnie to cieszy, bo Krzysiek trochę nam opowie o konwencie z perspektywy też wystawcy. a takiego To głosu chyba jeszcze, tylko jedyna moja perspektywa w tym roku. Takiego głosu jeszcze nie mieliśmy i jest z nami... Osoba, z którą współpracowałem z tym już bardzo dawno temu, bo jeszcze w czasach kombinatu, a pierwszy raz teraz się zobaczyliśmy na żywo, jest z nami Bartek Biedrzycki, czyli Godaj. Cześć! Cześć! Gdyby to było 10 lat temu, to bym pewnie teraz beknął, albo przynajmniej otworzył piwo, ale rozmawialiśmy wcześniej o tym, że czasy się zmieniły, my się zmieniliśmy i teraz nawet sami nie pozwalamy sobie na pewne rzeczy, bo byłoby to nie byłoby to autentyczne w stosunku do nas samych. Tak, słuchacze, się zmienili, świat się zmienił, wszystko się zmieniło.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 ja w, w ostatnich latach stosunkowo mało jeżdżę w tym roku byłem we Włosławku. tu jestem teraz w Łodzi, gdzie są chodzenie szkodzi eee, za dwa tygodnie <śmiech> <śmiech> nie, Łódź jest spoko nie bijcie mnie <śmiech> za dwa tygodnie jadę do Zielonej Góry i do Zielonej Góry jeżdżę tak mi wychodzi z liczenia, że 10 lat Ktoś mówił, że chyba 9, ale tak naprawdę nie będziemy nad tym dywagowali, bo dziesięć brzmi bardzo dobrze. Nie, strasznie, strasznie to zdenerwowało, że w tym roku akurat Bachanalia są w tym samym czasie, kiedy Polkon i Kopernikon, bo też chciałem wreszcie odwiedzić, a Bachanalia to są moim takim pierwszym konwentem, na którym byłem w dziewięćdziesiątym roku. Znaczy, najpierw zacząłem od Nordconu, Nordconu w 1996, to był mój taki pierwszy, pierwszy, gdzie Jarek Rzędowicz zaprosił nas z zespołem takim, który mieliśmy wtedy w Edmini, a 97 rok to już był taki mój pierwszy konwent, gdzie pojechałem jako już taki normalny uczestnik, no więc kurczę, no chciałem go odwiedzić i, i co roku się nie zdarza. Pojedziesz w przyszłym roku, <śmiech> aby, jak to było z tą podziemną sceną metalową, że znowu ci ktoś coś to wydał? To nie z tego. Znaczy, no, jeżeli chodzi o te moje stare podziemne nagrania, to tak. No to właśnie Wedymini, którzy stali się przyczynkiem do mojego wyjazdu na Nordcon, bo mieliśmy w swoich tekstach teksty Kresa, i inspirowane Kresem, Sapkowskim i tak dalej. No to się stało dla Grzędowicza fajną jakby opcją taką promocyjną dla Kresa i nas zaprosił wtedy na, na, na ten Nordcon. No a później no to właśnie mieliśmy trochę takich rzeczy, że jeździliśmy z tymi naszymi nagraniami, zespołami, właśnie konwentowo tak fantastycznie. No to inna historia trochę, no, na którą nie byłem przygotowany teraz, żeby o niej opowiadać, ale... ale Przepraszam, że wywołałem Cię do tablicy. To ma Tak, ale ten no, smutny fakt jest taki, że właśnie Kresa ostatni raz spotkałem tutaj w Łodzi. Przed głównym wejściem do wydziału mieliśmy okazję zapewnić parę słów. To było na etapie, kiedy Wojtek Sedeńko go wyłowił i namówił. Jeszcze wtedy się nie mówiło oficjalnie o tym, że wznowione zostaną księgi całości tak, e, i że on dopisze kolejne tomy. I no, potem wyszło jak wyszło. To jest ogromna strata, bo. Kres, mało się teraz o nim pamięta, mimo tego znowienia, ale to jest to, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy na panelu, że dobra kultury, kiedy nie mają nośników materialnych, zaczynają znikać z pola widzenia. Tracimy filmy, które nie zostały gdzieś tam odrestaurowane. Tracimy nagrania, tracimy książki, które od 40 lat nie są wznawiane. Ludzie nie wiedzą o tym. Nam się wydaje, bo my obcowaliśmy z czymś w dzieciństwie, w nastolenctwie, My czytaliśmy coś 20 lat temu, bo mieliśmy to w bibliotece. Natomiast ogrom jest rzeczy, o których... Na przykład ludzie młodsi od nas o 10, 20, 30 lat nie mają pojęcia. Oni nie wiedzą, że coś takiego w ogóle istniało, bo tak. nigdy nie mieli okazji natknąć się na to. Właśnie to jest I... też takie coś, co mnie trochę boli, że wielu na przykład współczesnych twórców wyważa otwarte drzwi, wynajduje na nowo koło, bo myślą, że są to oryginalne rzeczy, bo po prostu nie zetknęło się z pewnymi tekstami klasycznymi już nie mówię o tych najbardziej klasycznych, ale klasyka się powtarza mimo wszystko co jakieś tam dekady i a się powtarza. no tak, więc więc no więc jakby tutaj jest to trochę takie no, straszne dla kogoś kto żyje tym już od wielu lat. Po prostu jakby wtedy te najmłodsze teksty kultury jakby niczym go nie zaskakują. No, nie mam na to jakby takiego rozwiązania w tej chwili, ale no jest to trochę taką rzeczą, która mnie ech, czy irytuje, no zniesmacza mnie wśród młodych właśnie twórców i czytelników, kiedy odrzucają właśnie takie teksty, które czy w ogóle dzieła, które już... Nie. Były i stanowiły jakiś kanon. W ogóle jeszcze dla mnie, nie wiem tak, czy y, też macie takie zdanie, że dawniej jednak ten y, jakiś pewien kanon lektur, który był, y, był czytany. Wiadomo, że było wtedy mniej wydawnictw, y, mniej y, tekstów do przeczytania, ale na przykład był omawiany przez większą grupę osób związanych fandomowo. A teraz jest tego tak dużo, że wszyscy się pogubili w jakimś chaosie i nie ma jakichś takich dzieł, które by integrowały i zmuszały do dyskusji o nich większą grupę osób niż jakaś tam malutka grupa nie wiem, fanów, autora, czy coś znaczy są, takiego. Ale nie? kanon jako termin stał się nieostry. Nie? Że tak naprawdę kanon właśnie, nie hmm. wiem, science fiction, czy kanon hmm. programu, no to nagle wchodzisz dobrze, to może kanon powieści gotyckiej to jakoś się uda coś <śmiech> ustalić. Nie? Ale dla całego takiego gatunku no. szerszego już jest problem. Nie? Ale jest jeszcze jedna rzecz. To, co uważamy za klasykę, e... Funkcjonuje jako klasyka, ale bardzo często ludzie znają to już ze źródeł wtórnych. No, to też tak. Pamiętam jak bywaliśmy na Bachanaliach jeszcze dawniej, jak imprezy odbywały się na Fabrycznej i ze świętej pamięci Maćkiem Parowskim zdarzyło nam się dyskutować o książkach i <śmiech> wpada dziewczyna i mówi, poczekajcie, poczekajcie wolniej, muszę zapisać tytuły. A mówię tak, ale co masz zapisać, przecież wszyscy to znają. Ona mówi, ja nie, ja tego nie czytałam, nie? Bardzo często jest tak, że są ludzie, którzy znają pewne rzeczy, wiedzą je. To tak wszyscy wiedzą, że Króżyczka to były saneczki obywatela Keina. Kto czytał obywatela na ręka w górę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bardzo często mamy sytuację, kiedy wiemy o pewnych rzeczach. No wiemy, no bo nie wiemy, skąd pochodzą. każdy wie, że Lem napisał opowieści o pilocie Pirksie, ale od czasu, jak nie ma tego w kanonie lektur szkolnych, to bardzo mało jest ludzi, którzy sięgają po Pirksa. E, I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiedzą o istnieniu pewnego zestawu rzeczy, do których dobrze byłoby się odnieść. Bardzo dobrym przykładem no, żyjemy jest... Żyjemy też w czasach Topek nie? i tych filmików na YouTube przegląd zagadnień, <śmiech> więc każdy kojarzy rzeczy z tego typu... Bardzo typu nie chciałbym wypowiadać się na temat YouTube'a, dlatego że przez <śmiech> półtora roku robiłem filmy na YouTube'a ze swoich podcastów i filmy, w których przychodzi do mnie paczka in postem z azylu komiksu i ja wyjmuję z niej komiksy i pokazuję, ha, patrzcie, komiks o Rosomaku miały cztero-pięciokrotnie większą oglądalność niż filmy, na których omawiam ten komiks o Rosomaku. z YouTube'a. No miało być bez przekleń. Dobra, najwyżej wytniesz. Jest jedna rzecz. Bardzo dobrym przykładem tego, o czym mówię, jest fenomen serialu Black Mirror. Wszyscy się strasznie jarali. To jest taki wow, serial. Obejrzałem sobie pierwszy sezon i się tutaj... kurde. Przecież Ludzie pisali opowiadania dokładnie o tym w latach 50. To było po tamtej stronie Outer Limits no. masa tych seriali, które naprawdę no. właśnie ryły. ryły no, no. Twilight Zone. Ja rozumiem, że to były seriale, które ryły banie i... Ja rozumiem, że normicy jarają się czymś, co zobaczyli teraz z opóźnieniem. Ja oczywiście jestem niesprawiedliwy. No, ludzie... Takim ludzie jarają się serialem The Boys. Kurde, przecież to w Polsce wyszło 20 lat temu jako komiks, nie? Nikt nie ma pojęcia, że to jest na podstawie komiksu, który w Polsce z opóźnieniem wyszedł 20 lat temu. Ja nie mówię, nie jarajcie się tym. Jasne, jarajcie się tym. To jest absolutnie doskonała sytuacja, w której cała masa ludzi dostała bardzo dobry produkt. Cieszymy się. Tylko... Kurde, Trzeba nie róbłeś święta z no nie. tego. Tak, że wreszcie coś zostało skierowane do szerokich mas. Ten produkt ma 30 lat. Nie nosiliście butów jeszcze, jak on wyszedł. <głos> Kurde. Ej, dobra, nie, dobra, jestem niesprawiedliwy. Ja, ja, ja, ja też mam trochę takiego roz, rozgoryczenia <głos> właśnie pod tym kątem, że to jest takie właśnie dobre rzeczy jakby... Znaczy, najgorsze jest to, że jakby... Dobre rzeczy są i tak mało promowane, bo tak jak właśnie Bartko tak. mówisz o The Boysach, no to faktycznie no one zostały wreszcie dobrze wypromowane, ale to jest jakby już też pieśń przeszłości. Diuna czy coś takiego, to też są produkty masowe, które dopiero teraz jakby trafiają do tego masowego czytelnika, znaczy odbiorcy, przepraszam, I, i, no i czytelnika później też, no bo wreszcie się ktoś dowiaduje, że o, jest książka Diuna bo zobaczyłem teraz Dune, no, Lincha Diuny nie oglądał. No, przykład, nie? kiedy ludzie w Polsce zaczęli czytać braci strugackich po tym, jak Michał Gołkowski wydał drogę donikąd i nagle się okazało, że stalker to jest w w zasadzie oparty na prozie I nagle ludzie odkryli Piknik na skraju drogi Kurde, gdzie byliście przez ostatnie 40 lat? Nie, dobra, nie jestem sprawiedliwy, nie? Ale trochę, Bardzo mamy dobrze. Takiego, trochę mamy takiego właśnie, ja, też, ja, ja, że ja, te, ja też na przykład mam trochę takiego, dlatego w dziewiątce w sumie wznawiamy albo, znaczy wznawiamy, nie wznawiamy, przepraszam, wydajemy na nowo wielu autorów, którzy są znani, popularni, wznawiani co chwilę na całym świecie i jakby są podstawą pewnej popkultury, która teraz istnieje. A w Polsce nigdy nie było tych przykładów książek. Nikt się nimi nie zainteresował. Nikt się nie zainteresował Eichmannem. Nie wiem, no był Liton, kurczę, ostatnie dni Pompejów, wszyscy, wow, jest coś takiego, ale kurczę nadchodząca No właśnie, ale nadchodząca rasa, no to jest też tytuł najważniejszy, jeżeli chodzi o pewien, pewien nurt, który teraz. Dalej funkcjonuje, no bo ciągle ludzie są zainteresowani jakąś pewnego rodzaju ezoteryką, jakimiś tam tajnymi stowarzyszeniami, tajnymi cywilizacjami. No teraz jest tego coraz więcej, jeżeli chodzi o masę różnych teorii spiskowych. No, jest masa tych książek, które naprawdę są ważne, a nikt ich nie zna, nie pamięta i nie wie skąd to się wzięło i jakby nie ma kulturowego kontekstu, żeby się ludzie nawet porozumieli w tym względzie. To jest dla mnie takie właśnie zaskakujące. No bo to bo właściwie tu się może odniosę też do jakiejś tej kasacji niektórych rzeczy z listy lektur. Na przykład ja jestem też przeciwny pewnej kasacji, nowelizacji tych list lektur, dlatego że jeżeli chodzi o pewną ciągłość pokoleniową, która się rozumie wzajemnie, to takie rzeczy są bardzo ważne, żeby jednak spójność jakichś pewnych lektur, pewnego jakiegoś kanonu była, bo inaczej to wszystko się rozejdzie w szwach, tak mi się wydaje. Nie wiem jak wy sądzicie. Tak no. i no, nie, ale wiesz, trzeba uspółcześleć. Dyskusyjne, ale wydaje mi się, że jakiś taki pewien taki strasznie ważny kanon nie powinien być ruszany. Tak jak nie rusza się, nie wiem, tragedii greckich, Szekspira i tak no bo to są takie podwaliny, do których się odnosi masa późniejszych dzieł, więc jeżeli nie będzie ich znał jakiś doświadczony czytelnik, no to... to nie będzie rozumiał kontekstu. Tak nie, bo tragedie greckie rzeczywiście dobrze jest znać jako podstawy literatury, ale na przykład, dlaczego naprawdę nie możemy zastąpić Gabriela Meretika, powieścią, którą współczesne czternastolatki będą rozumiały. Czy, będą mogły no. się do niej odnieść. Nie? Tak, ale, są ale pewne ten, rzeczy... Ten, ten, ten żelazny kanon, o to mi chodziło. Okay, tak, tak. Ale i... są wiesz, pewne rzeczy, o które nie warto walczyć tak naprawdę. Swoją drogą powieść, o której wspominałeś, ja znałem pod tytułem Ostatnie dni Pompeji. Inne tłumaczenie <laughs> zupełnie. No może ja też się przyznać. Inne tłumaczenie... Wiesz, jesteśmy, jesteśmy w moja kurio... pomyłka. Jesteśmy w absolutnie kuriozalnym momencie, kiedy ktoś słysząc bangera z TikToka mówi o, mają sample z Vanilla Ice. I to nie jest... I to nie jest kłamstwo. I najgorsze jest to, że to nie jest kłamstwo. Tylko... Przychodzi potem taki typ, który robi rolkę i mówi, tak, no tak, to jest sample z Vanilla Ice, ale wiecie, to jest sample z A potem nagle zaczyna się cofać i okazuje się, że Otis Redding nagrał coś w 57 i mi się sobie, kurde, trochę głupio, nie? Bo cały czas, przez całe życie mi się wydawało, że, że nie. To nie jest tak, że teraz młodzi ludzie, następne pokolenie... Um... Popełniamy pewien błąd. Śmiejemy się z nich, że nie potrafią wykręcić e, numeru na telefonie starczą. Zupełnie niepotrzebnie z dwóch względów. Po pierwsze, nie ma już telefonów starczą, po drugie, śmiejemy się z samych siebie, to my ich tego nie nauczyliśmy. Jeżeli te dzieciaki nie potrafią wbijać gwoździ, to jest nasza wina, bo my nie nauczyliśmy tych dzieciaków wbijać gwoździ. Jeżeli te dzieciaki uważają, że to są sample z Vanilla Ice, to jest nasz problem, bo to my nie pokazaliśmy im Frediego i całej reszty tej Ferajny. I to my nie nauczyliśmy ich, że świat jest starszy, głębszy, bardziej pojemny, że kultura tak naprawdę składa się z dużo większej ilości warstw, niż tylko to, co oni widzą. Więc jakby... No dlatego taka trochę rola wydawnictwa 9 jest lekko edukacyjna, no nie? więc... No, dlatego my na przykład wydaliśmy te, tą serię Mistrzów Grozy, Lovecrafta, Machena, Blackwooda, małe nowelki... Wszyscy znają Lovecrafta, nikt nie czytał, no małe nowelki, ładnie wydane, przyciągają wzrok i ludzie na przykład wtedy przychodzą mi o, jaka ładna książka, no i wtedy się jakby zahaczają o tą klasykę i to było takim jakby trochę naszym takim, no w sumie celem, żeby zrobić to, że to będzie ładne, kolekcjonerskie, ale też edukacyjne, bo przyjdą właśnie młode dziewczyny, młodzi chłopacy i zobaczą sobie, o kurde, ale mi się podoba ładnie to zrobione i tak dalej, ciekawe wezmę, no i, i wtedy się zarażą no, tym wirusem klasycznej literatury i będą może mieli bardziej szersze pojęcie o tym, co czytałem. Albo przeczytają i stwierdzą, to ma być horror, nie? <śmiech> miałem, miałem tak z Lovecraftem, czytałem Lovecrafta i tak. Nie no, kurde, spoko, nie? Ale ja akurat zawsze miałem problem z horrorem literackim. Czytałem Kinga. Myślę, się se... na przykład Miasteczko Salem przeczytałem. Dosyć późno byłem wtedy w, w wojsku. Czytałem to i tak czytałem. Czy, czy... Spoko, nie? <śmiech> Where is the straszne indys. To, to już dużej... ci kukurydzy były bardziej. Albo Gzyms, który był publikowany w latach 90. w Feniksie Grzędowicza. Gzyms był naprawdę spoko, nie? Tylko no nie, no dobra, no może jestem niesprawiedliwy. No King różne rzeczy pisał. Najbardziej podobało mi się, pokochała Toma Gordona. Bo tam był ten moment takiej niepewności, niedookreślności. Trzy... Ja na przykład, jak każdy, boję się tego, czego nie potrafię objąć rozumem. Zdarza się coś, czego nie jestem w stanie pojąć. A to, że przyszły wampiry i trzeba się spowiadać i nagle ktoś się pyta, ale what does it mean spowiadać? We don't do this in America. Jesteśmy Ewangelikami czy tam kimś tam, łaspami. I tak myślę sobie, kurde, dobra, kontekst kulturowy gdzieś zgubiłem. Horror. Tak, ale dobrze jest, fajnie jest poznać Lovecrafta z tego, co napisał, nie? Fajnie jest poznać Konana z godziny Smoka, no, e, a nie z polskich ćwie... epigonów, nie? Czerwone ćwieki, bardzo dobra adaptacja komiksowa zresztą i cały czas no. chciałbym, żeby ktoś zrobił kiedyś system RPG, do którego można byłoby napisać przygodę według Czerwonych Ćwieków. Prawdopodobnie skończyłoby się Wydaje mi się, że jeżeli duchom. chodzi o Kanana, to jest właśnie godzina Smoka, czerwone ćwieki i to z, e, z tymi, Wigonów Droga Królów i, i, Wignera. Ale jeszcze to, za Czarną Rzeką, to były takie najlepsze teksty w sumie Howarda. A to nie była Królowa z Czarnego Wybrzeża? Nie, nie, nie. nie. Za Czarną Rzeką to było o tych piktach, gdzie tam A, właśnie dobra, był ten, okay. to, no, to, to, to, to były takie z, o sprytnym y, królu piktów, który to, to tak, wszystko tam Ja tak McMornem bardzo mm. mocno, jak nakona na szczerze no. mówiąc. Zawsze trochę byłem Tim Bran McMorn, bo Uh, Bran McBorn był taki bardzo arturiański wbrew pozorom, mimo że w ogóle nie był arturiański, ale mówiło się, że taki jest bystrzejszy, starszy brat Conana. Nie, wbrew pozorom, wbrew temu, co się uważa w popkulturze po przeczytaniu czarnej serii Amberu i filmach ze Schwarzeneggerem, Conan był zupełnie inną postacią. Jeżeli się na przykład ogląda nawet ilustracje do pierwszych konanów tych gazetowych, czasopismowych, zupełnie inaczej wyglądał. I Conan nie był takim tępym osiłkiem, który a, szedł na pieprzając no to toporem w tej z powrotem. Utarło się tak stereotypowo, patrzeć na niego. Zawsze Howard we wszystkich opowiadaniach, bo ja sobie teraz też odświeżyłem trochę e, Conana, e, to jednak, mimo że te opowiadania były często na jedno kopytą, mimo wszystko, to jakby zawsze Howard zaznaczał, że on miał tą swoją barbarzyńską inteligencję. Zresztą on tak, władał wieloma języ językami, był doświadczony. To był taki, no, człowiek bardzo, bardzo no, ogarnięty, no, można powiedzieć, pod kątem kulturowym i... był człowiekiem swoich czasów. Człowiekiem genesansu swoich czasów. Tak. No jakoś tam był. Był. Złożyłem, pozwoliłem sobie złożyć hołd Konanowi i w wersji z Godziny Smoka i w wersji z Drogi Królów pisząc Godara w Krainie Obojętnego Bawołu. Godar jest młodszym bratem tych dwóch. Rzecz, to jest no. tak. To jest książka, która wychodzi teraz w tym tygodniu. Wojtek ją wydał. A, określam go w prologu mianem. Taki był Godar Czarnobrody. Uczony barbarzyńca. Bogobojny zbójca. I nie wiem, no jest taka fascynacja gdzieś w tym wszystkim właśnie nieokiełznaną potęgą prymitywnego człowieka, który zupełnie nie przystaje do naszych czasów. Wcześniej tutaj toczyliśmy dyskusję o tym, że bo czytanie daje ci pewien kontekst kulturowy, pewną biegłość. Dobra, no ale jeżeli czytasz, nie wiem, Faulknera, jeżeli czytasz Kami i tak dalej. Jeżeli czytasz 100 książek w roku, a połowa z tego to jest Kutasiarz z Auschwitz. No właśnie romansy obozowe typu Z wydawnictwa niedorzecznego. Byłam pacjentką doktora Mengele. To nie są rzeczy, które dadzą ci kulturowy kontekst absolutnie czegokolwiek i zrobią ci dobrze. Nie fetyszyzujmy czytania jako czynności. W ogóle nie fetyszyzujmy niczego i to nie jest tak, że ludzie, nie którzy niczego <śmiech> <śmiech> uspokoją. <Niczewu> <śmiech> Dopóki nie zwariował. Ja nie mam tam niczego. żaden grucha mnie nie ma, jak mawiał pewien filozof. Um, bardzo lubię tego starego e, Konana właśnie, Howardiańskiego. Bardzo lubię Tygrysy Morza, e, Robaki Ziemi i parę no zresztą, innych rzeczy z Zresztą Konan jeszcze też, znaczy Howard w ogóle... Hmm, znaczy, Ogólnie tak jak patrzę sobie teraz jeszcze na tą ekipę całą tworzącą w tamtych latach, no bo to w sumie była trochę grupa taka literacka, gdzie był Abraham Merritt, Clarka Stone-Smith, oni wszyscy tam mm -hmm. mieli to nieszczęście, że byli w Stanach Zjednoczonych i byli strasznie rozproszeni I na przykład dlatego Clarka Stone-Smith nie spotkał się nigdy z Howardem, bo nie miał chyba pieniędzy na to, żeby pojechać w tak, na taką drugą... Stanu, tak, stanu, tak i i mogli się porozumiewać tylko w sumie korespondencyjnie, ale ta ich fascynacja i wyobraźnia były naprawdę też oryginalne, niesamowite no i one też trochę się wywodziły z tych, no można powiedzieć tak jak u Clarka Astona Smitha, on mieszkał w takim górniczym miasteczku. Dookoła siebie miał pewnie samych takich ogórów i różnych jakichś tam roboli, z którymi się nie miał porozumieć, więc dlatego Ścież pewnie był... Czy depresjonował <śmiech> prostego człowieka? <śmiech> nie, ale właśnie mówię tutaj pod kątem takim, że wiesz, jest sobie jakiś taki wrażliwy tam artysta i tak dalej. No i z kim on wtedy pogada? No Nie pogada z nikim, musi korespondować. No teraz jest na internet i pewnie byłoby im łatwiej, by byli przeszczęśliwi, jakby by żyli w naszych czasach, ale w tamtych czasach mieli przerąbane i znalezienie znaczy ogólnie Clark Aston Smith nie był jakimś tam, yy, że tak powiem, nie wiem, outsiderem, bo to też tak jest, że niby każdy z nich był jakimś takim dziwakiem, a to w sumie nieprawda do Clarka nas no, zresztą... Lovecraft był dziwakiem. No trochę był, facet ale właśnie... Był zaburzony w dzisiejszych czasach. Wiesz, to jest właśnie kuriozum Lovecrafta. Gdyby żył dzisiaj, to otaczano by szczególną opieką, bo zaburzony powinien mieć prawo żyć jak wszyscy i należy mu umożliwić, a teraz wiesza się na nim psy, bo facet yy, miał zaburzenia, które sprawiały, że jego poglądy nie przystawały nawet do tamtych czasów, które były zupełnie inne. Oceniamy go z naszej perspektywy. To jest troszkę problem. My też zapraszamy. Wspominamy o tym, że na przykład literatura sprzed 100 lat jest pisana innym językiem. No, I że ich próg wejścia do literatury sprzed 100 lat jest dużo wyższy niż próg wejścia do na przykład Kosika, który pisze tam od 20 lat swoje rzeczy. I jakby współczesne dzieciaki, mimo że są młodsze niż pierwsze książki Kosika na temat Feliksa Netajniki, to one są w stanie czytać i zrozumieć o czym on pisze. A... Kiedy czytamy książki sprzed 100 lat, my, ludzie, którzy żyliśmy w latach 80. w Polsce rządzonej przez komunistów, mamy świadomość istnienia pewnych zjawisk, pewnych technologii i całej reszty. Ludzie, którzy urodzili się po 2000 roku, nie mają pojęcia o tym, że pewne rzeczy istniały, bo skąd? W przypadku jeszcze, jeżeli chodzi o tego Clarka Astona Smitha, to też. Yy... Jakby popularność Lovecrafta przyćmiła niektóre osobowości tamtych czasów, pod kątem takim właśnie, że skoro Lovecraft był dziwakiem i właśnie nieprzystającym, to wtedy wszyscy inni tacy niby byli, a w rzeczywistości Clark Aston Smith no właśnie taki nie był. Nerd z <laughs> Miał właśnie te, tą, tą, tą, tą swoją zupełnie ciekawą znaczy w ogóle kilka tych ciekawych cykli literackich, które w przyszłości właśnie chcemy wydać w dziewiące. Na razie wydaliśmy te Kroniki Averon. No i najważniejsze jest w sumie w tym wszystkim to, że tak jak ja się śmiałem, że on tam no pewnie nie miał z kim pogadać u siebie, no bo rzeczywiście górnicze miasteczko, ja to trochę odnoszę do siebie, bo ja sam mieszkałem w takim małym miasteczku Nowaruda, stamtąd pochodzę i to było górnicze miasteczko i pamiętam, że jak my mieliśmy ten nasz zespół black metalowy i wchodziliśmy sobie, mieliśmy tak, że piątki wieczorami mieliśmy salę prób przez pięć e, godzin do dyspozycji. Mogliśmy się tam wydzierać i tak dalej. I później na wieczór już jedyna knajpa, jaka była otwarta w tym miasteczku, to była knajpa górnicza. No i my tam przychodziliśmy z tymi w czarnych płaszczach, z gitarami, no i wchodzimy do tej knaj knajpy górniczej, a tam wszyscy górniczy patrzą, o kurwa, znowu desperado! <laughs> Wiesz? Ej, ale no to I jest akurat dobry to i... Znaczy tak, ale to było tak, że byliśmy dziwakami jakby tego, tego miasteczka postrzeganymi tak przez tych ludzi, no i w sumie no, nie mieliśmy z nimi jakby wspólnego języka i to nasze kilkunastoosobowe środowisko było takim nie wiem, czy akurat Clark Aston Smith też miał takie, ale to było właśnie coś takiego, że to była banda outsiderów jakby, no nie, w tym wszystkim. Tak, ale tak jak mówisz, jeżeli byliście desperados, to był pewien kod kulturowy, no, no, kot, tak, no, który jest... łączył jednak zupełnie <laughs> różne grupy, nie? I chyba właśnie mam wrażenie, że kontekstem jest Szukanie wspólnych kodów kulturowych, że my y, powinniśmy pokazywać młodszym od nas ludziom, że są rzeczy, które nas łączą, mnóstwo nas różni, nie rozumiemy się, y, możemy się zżymać na dzisiejszą młodzież, wiesz, stary człowiek krzyczy na chmury i te sprawy, ale tak naprawdę łatwiej będzie powiedzieć, słuchaj. Mm, no kiedyś to, to było fajne, to było fajne, to było fajne, pokazywać tym ludziom filmy, książki, nagrania, coś, mówić, wiesz, my się tym jaraliśmy, nie? Możesz no się tym jarać. Jaranie, I trzeba to jaranie prze, przełożyć też trochę. Nie no. musisz się tym jarać, bo być może po prostu teraz oni mają inną wrażliwość, ale, ale wydaje innym. mi się, że jest, jest taki powrót. No, jeżeli chodzi o na przykład o te moje stare black metalowe rzeczy, które tam gdzieś nagrywałem w latach 90. No, to jest jakiś straszny powrót, że na YouTubie to już tyle pirackich wersji swoich nagrań, to ja nie znalazłem nigdy w życiu. Jest cały czas mega dużo komentarzy i to pozytywnych. No, w sumie nawet jakby moje wznowienia w dziewiątce rzeczy klasycznych też trafiają na. W fajny odbiór pewnego pewnej grupy tam klientów którzy później to puszczają w świat jest jakaś szansa na to, żeby właśnie gdzieś złapać ten wspólny vibe to vibe. Vibe, vibe. No, vibe. jest taka fajna myśl żeby to domknąć taka pozytywna, nie? bo trochę jednak było tam. tak, narzekaliśmy tak, tak, tak. może nie krzyczenia na chmur ale jednak trochę jojczenia a to jest taka fajna, pozytywna myśl Wiesz, no świat poszedł do przodu, nie? Znaczy narzekamy na, się na niektóre elementy, ale, ale są też bardzo pozytywne. Ale nie oszukujmy się, że nie nadążamy. No, yy, ale zobacz, yy, stoimy tutaj na środku trawnika, obok jest knajpa, ludzie rozmawiają o literaturze, o wyższości czytania nad staniem i inne takie rzeczy nagrywamy podcasty. Próbuję na szybko w pamięci policzyć, od kiedy to robię, ale nie wiem, więc powiem, że od 2007 roku. Cały czas robimy pewne rzeczy. Cały czas jest gdzieś jakiś taki... Puszczamy w ruch pewne rzeczy. Krzysiek wydaje książki, których nikt inny by w Polsce nie wydał. I to jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy na kapitularzu, że kultura pozbawiona nośników materialnych ginie, że w momencie, kiedy nie wznawiamy książek przez 40 lat rodzi się pokolenie dzieci, które nie ma świadomości, że w ogóle istniała taka książka istniał taki autor oni nie myślą o tym, że kurde fajnie by było przeczytać taką książkę bo oni nie wiedzą, że ona istniała dlatego przypominanie, pokazywanie robienie rzeczy, wyciąganie starych filmów, starych nagrań i tak dalej jest może pewnym sposobem na to, żeby zachować nasz świat, którego już nie ma a, może, sposobem na to, żeby zachować dobre dzieła kultury, które warte są tego, żeby kolejne pokolenia o nich pamiętały. No, jeszcze, Kamil, muzyka dzisiaj też zwrócił uwagę na to, że nawet młodzi ludzie, którzy związani są z kulturą, czytelnicy, muzycy i tak dalej, Dostrzegają problem użycia AI we współczesnych, a, yy, tak, tak. Więc, więc jakby no jest to, że ci ludzie, którzy chcą naprawdę coś tworzyć i robić coś autorskiego, no jednym słowem można powiedzieć, że wkurzają się na to, gdzie niektórzy idą na łatwiznę i bez żadnych umiejętności, bez żadnego przygotowania robią sobie, a, tam już grafiki to pół biedy, bo to jest największy problem jakby, bo to jest najłatwiejsza chyba rzecz, którą AI potrafi zrobić, ale muzykę, opowiadanie, Zapominamy przecież... Zapominamy chyba o 20 latach autotuna. No autotune to jeszcze pół biedy. Wiesz, to, teraz to... pół biedy, nie są No gorsze, tak, tak, kiedyś... tak. No, no, teraz no, biedy, czy... a kiedyś Autotune to było, bierzemy dowolną osobę z ulicy i nagle będzie śpiewać. No jak tak. będzie śpiewać, tak będzie śpiewać, ale będzie śpiewać. No, a... no, to, są, to są wiadomo takie drastyczne przypadki, a gdzie, gdzie, no, ale jakby tam był, było to mniejszym problemem, bo jednak Autotune no, nie był taki tani ani też łatwy do Zderzyliśmy się z technologią. Problem z tą technologią jest, że ona narusza kilka różnych sfer, w których trwał status quo. Pierwszą jest kwestia praw autorskich i w momencie, dopóki nie uregulujemy prawnie sposobów szkolenia sztucznych inteligencji, czy to muzycznych, czy to graficznych, czy jakichkolwiek innych, to nie będziemy mogli podjąć realnej dyskusji na temat wpływu narzędzia, bardzo zaawansowanego, ale nadal jednak narzędzia, które jest naturalną ścieżką rozwojową. Kiedy ja patrzę na graficzne AI i patrzę na ludzi, którzy na przykład na Instagramie rysują coś na tablecie, ja sobie przypominam, jak ja dziergałem w 2002 komiksy na tablecie w Photoshopie 7 e to przepaść między mną, a tymi ludźmi z Instagrama jest dużo większa niż między tymi ludźmi z Instagrama, a tym AI-em, który po prostu piszesz mu, co ma narysować. Zamiast narysować to osobiście z użyciem wykonujących trzy czwarte roboty za ciebie algorytmów. Więc jakby, no, wydaje mi się, że to na inny odcinek jest, bo to jest kłopotliwa dyskusja z tego względu, że absolutnie nie mamy fundamentu, z którego moglibyśmy wystartować, dlatego, że sposób hodowania tych tych programów, które zajmują się generacją jest totalną wolną amerykanką. To jest taki dziki zachód, w którym wszyscy wiedzą co jest zjebane, ale nikt jeszcze nie podjął się próby unormowania tego. Pierwsze gdzieś tam tak, ruchy legislacyjne dopiero są w toku, więc myślę, że rok, dwa zanim zaczniemy mieć realne rozwiązania i potem trzeba poczekać, będzie jeszcze jakiś czas, aż pojawią się jaje, które będą faktycznie wyhodowane na unormowanych datasetach, i wtedy będziemy mogli dopiero zobaczyć, co naprawdę z tego zrobimy. Zawsze jest tak, że kiedy wchodzi nowe narzędzie, wszedł montaż taśmowy, to się okazało, że manufaktury poupadały. Chryste, panie, bo pewne rzeczy się robi. A, jasne. No to. Nie rzuca znaczy się też... narzędzia. Nie, nie. To, to, to, to na przykład tak jak z Igorem Myszkiewiczem jeszcze rozmawiałem Igory dawniej. Jest jedną z najbardziej kompetentnych mm. osób. Tak, i on właśnie mówił, i no i on też mówił, że właśnie. no jest to fajne, jest to pomoc, ale wiadomo, że na razie jest to zbyt dalekie do, od ideału. Zresztą moi graficy, którzy też tworzą ilustracje do okładek dziewiątki, no też się posługują. Tylko wiadomo, że nie zrobią tego w taki sposób, że wygenerują sobie okładkę i są zadowoleni, tylko wygenerują sobie jakieś pewne elementy, przetworzą i wtedy to wszystko jest... Zamiast stoka, który tak, był gdzieś tak, po tak. No bo jak na przykład nie masz sztoka, no modelu. to trzeba coś tam sobie wymyślić, no nie? Więc, więc jakby, no ale to jest praca kreatywna i twórcza, no, bo, no i też umiejętność jakaś. Natomiast będzie taki okres, kiedy będziemy używali tego narzędzia do zastąpienia pewnej klasy twórców, tylko że generalnie rzecz biorąc to nie jest tak, że odpadną graficy, pisarze i tak dalej. Odpadnie student, który zrobi to za 200. Bo student, który zrobi to za 200 zrobi to tak, że możemy to spokojnie zastąpić generatorem i w zasadzie potem ktoś usiądzie i za 50 poprawi palce. Jak to było? Prawdziwa cnota, krytyki się nie boi, było coś takiego podobnego o szluce. Oczywiście, że to, to jest bzdura, że jeżeli będziesz robił dobre rzeczy, to w końcu się przebijesz. Wszyscy wiemy, że to tak nie działa w pop kulturze, bo potrzebny jest hajs, marketing i cała reszta. Natomiast... No teraz jest na to hype. Internet jest tym zalany. To jest bardzo niedobra sytuacja, bardzo niekomfortowa dla wielu stron i budzi konflikt. I no nie wiem, nie jest też w porządku mówić, zachowajmy sposób, spokój i poczekajmy, aż to się unormuje w momencie, kiedy tak naprawdę wielu ludzi jest stratnych. Ale kultura, sztuka jako taka zawsze gdzieś tam toczy się swoim rytmem i będziemy w stanie za kilka lat ocenić, jaki będzie efekt, impact tego wszystkiego i potem będziemy musieli się do tego dostosować, bo jakiś efekt tego będzie na pewno i na pewno zajdą pewne zmiany. Tak jak zawsze zachodzą zmiany w kulturze w momencie, kiedy technologia wykonuje pewien bardzo radykalny skok. Tak, chyba nie tym mieliśmy kończyć. Nie, dobra. Nie, dobra, nie. Długie nocne Polaków rozmowy jest prawie 23, zaraz żabkę zamkną, już nawet nie będzie można iść na hot dogue. Żona mnie -doli. <coughs> dobra. Jezu. Ja ty... myślę, że ja to opublikuję jako osobne nagranie, tę część właśnie strumienia świadomości. A teraz, tak, żeby możesz. dokończyć poprzedni wątek. A był wątek? Tak, kapitularza. <coughs> tak. Dobra, no to udanego dalszego konwentowania tej jesieni. Piątka na antenie. O! I widzimy się najpóźniej za Najpóźniej. Jasne. Do zobaczenia. Na razie. To jest to, man. Game over, man. It's game over! over!